To, ale jakby wam tak ower, nie powiało drzewa, co drzewa co w których się złota działoryka, rybka ze złota żebra, rybka dechu połknęła, a była wyliść mokra, pylach do od upalu szło ze